Zapraszamy na Infrafakty, czyli przegląd wydarzeń anomalnych i niezwykłych. Witam w Infrafaktach. Mówi Michał księż, razem z mną, jest przebyt, wieś. Witaj, pierwszy. Witam, witam. Po dłuższej przerwie... Ale w zasadzie nie żeśmy stracili sezon ogórkowy w pełni nic w zasadzie się nie dzieje takiego bardziej godnego uwagi. Aczkolwiek w tym tygodniu, i może od tego zacznijmy, pojawiły się informacje o tym, że odtajniono kolejną szóstą część UFO, tak zwanych akt Wielkiej Brytanii. No i tym razem w przeciwieństwie do poprzednich tych odsłon. Te informacje są rzeczywiście interesujące, dlatego że wiążą się z pewnym zaangażowaniem brytyjskich służb. Głównie chodzi tutaj o lotnictwo. W badanie przeróżnych dziwnych przypadków obserwacji niezidentyfikowanych obiektów latających, a nawet pojawia się informacja o zaangażowaniu już na bardzo wysoko postawionych czynników, Mówi się tutaj o pewnym incydencie, o którym został informowany sam, sam i i rzekomo nakazał jakby zatajenie aby nie wywoływać paniki co możemy powiedzieć o tych najnowszych aktach są dość ciekawe, natomiast chciałbym powiedzieć przede wszystkim, że chyba tutaj zamiar opublikowania tych akt był taki, żeby po prostu oddzielić pewne kwestie, bo wszyscy czytając o ujawnieniu akt, prawda, dotyczących UFO, myślą sobie, że będą te tajemnice dotyczące, nie wiem, odwiedzin z innych planet, natomiast nie, tak nie jest, tutaj mamy do czynienia po prostu z niezidentyfikowanymi obiektami, które w wielu przypadkach miały ziemskie pochodzenie. Jak czytamy w tych raportach, prawda, Pojawia się informacja, że średnio w roku dokonywano 200 prawda, lotów w celu sprawdzenia danego obiektu. Natomiast po upadku Związku Radzieckiego, kiedy prawda, runęła żelazna kurtyna, liczba tych, tych akcji spadła. Wniosek był taki, że wiele z tych akcji było po prostu skierowanych nie przeciwko kosmitom, ale po prostu jakimś samolotom zwiadowczym. Natomiast istnieje oczywiście wiele ciekawych spraw, bo te dokumenty są oczywiście bardzo, bardzo obszerne i przebrnąć przez to wszystko jest dość trudna. Natomiast pojawia się kwestia na przykład dotycząca słynnego wydarzenia w Landrillo w Walii, słynnej katastrofy UFO. Tak, bo to jedna, jedno z takich nieśnich przypadków, który jak się wydaje jednak chyba został wyjaśniony, znaczy to nie jest tak jak mieliśmy poprzednio, do czynienia z, po prostu z relacjami, z takimi raportami, bez próby rozliczania zagadki powiedzmy danej obserwacji, natomiast tutaj z tych dokumentów wynika, że jednak chyba wojsko w jakiś sposób wyjaśniło, co tam się wydarzyło. To znaczy, co się wydarzyło? No, świadkowie zaobserwowali dość dziwne rzeczy dziejące się w okolicach góry Berwyn. Chodziło o to, że najpierw dał się słyszeć jakiś wielki wybuch, potem wstrząs, a na koniec niektórzy z nich zauważyli, że na górze na górę po prostu coś spadło i jedna z miejscowych pielęgniarek postanowiła wyruszyć na to miejsce, żeby zobaczyć co się dzieje. No niestety widziała tylko tyle, że na wzgórzu znajduje się rzeczywiście jakaś kula, prawda? Świetlna ale niestety dostęp był odcięty. I tak narodziła się, hmm, narodziła się ta historia. No tutaj twierdzi się, że za wszystko odpowiedzialny był deszcz meteorów. Mm -hmm. Natomiast y, te relacje są nieco sprzeczne, bo co innego mówią świadkowie tych wydarzeń, a co innego mówi mówiam tutaj oficjalne wnioski. Wydaje mi się, że być może coś rzeczywiście spadło na tą górę, ale trudno powiedzieć, co to było jak w większości przypadków. Natomiast w przypadku Churchilla, który miał zakazać mówić o UFO w ogóle i tak dalej, chodziło raczej o to, żeby nie wzbudzać paniki przed niemieckimi nowinkami technicznymi, aniżeli ukrywać prawdę o istnieniu kosmitów. No to tutaj jeszcze dodajmy, że o tym, co wydarzyło się właśnie w tam, Berwyn. Tam <grym> To wręcz się mówi, że to jest takie walijskie rozweł. Tak, ale tutaj muszę ci powiedzieć, że we wszystkich tych domniemanych katastrofach UFO przejawia się podobny wątek. Nie wiem, czy pamiętasz, ale bodajże w zeszłym roku albo w roku 2008 jeszcze mieliśmy do czynienia z identycznym scenariuszem, który się rozegrał w Meksyku na, na wzgórzach wokół miasta Mescala, i tam, tam również coś ryknęło na tą górę spadło. No, oczywiście wszyscy pojechali i nic nie znaleźli. Choćby wydarzenia w Dalnegorsku. pamiętam że również są historie, ten, kto nie wie o co się działo, to może sprawdzić sobie u nas na stronie. Tak, tak. Ale, ró ale również, jeżeli wracamy do tych klasycznych przypadków, to historia z Flatwoods, gdzie Również prawda, miał spocząć sobie dziwny obieg na Wzgórzu no i grupka dzieci i pewna pani, która z nimi się tam wybrała, spostrzegła wtedy jakiegoś kosmicznego potwora, który tam po prostu stał i, i ich strasznie przeraził. Także także według mnie istnieje pewien wzorzec po prostu takich takich historii. Landrilo się dość, dość dobrze wpisuje po prostu w ten wzorzec. Mhm. No tak, ale jak myślisz, to już koniec utajnienia akt w Wielkiej Brytanii, czy jeszcze coś może zostało? To znaczy, wydaje mi się, że nie ma to większego znaczenia, czy, czy coś będzie, czy nie. No może w niektórych sprawach rzucane jest jakieś nowe światło, natomiast no nie dowiedzieliśmy się nic w zasadzie, oprócz tego, że ileś przypadków da się wyjaśnić, za ile nie, ileś nie i że właściwie nikt już się tym nie zajmuje i nikt tego nie bada. Natomiast ja uważam, że jednak są przypadki, które stanowią jakiś przedmiot zainteresowania wojska, bo przecież to jest niemożliwe, żeby po prostu zamykano, przymykano oko na niektóre wydarzenia, a dobrze wiemy, że wiele z tych obiektów pozostawia po sobie fizyczne ślady i jeśli wojsko wie o wszystkim, to dlaczego ma przemykać oko na, na niektóre kwestie. No natomiast okazało się również to, że większość tych incydentów miała tam jakieś wyjaśnienie związane właśnie ze sprawami wojskowymi mm. druga część ta pochodząca od cywilów to była taka no na tej części właśnie relacji od prawda osób cywilnych możemy bardzo dobrze przeanalizować to jak zmieniała się wizja po prostu odbiór społeczny zjawiska UFO no ale to już osobny temat jest bardzo szeroki Także na pewno jeszcze będziemy na Lingo powracać, tak samo jak i być może kolejnych odtajnianych akt. Ale może wróćmy do takiego najbardziej, w tym właśnie w sezonie tym letnim, temat najbardziej omawiany na wszelkich forach zajmujących się zjawiskiem UFO i wśród osób tym z, w sensie interesujących. Otóż mówię o Chinach i tym słynnym w wyłączeniu z działania z lotnisk, rzekomo właśnie spowodowanego pojawieniem się niezidentyfikowanego obiektu. To no już, właśnie. To było już jakiś czas temu, prawda, i tutaj przez ten czas, dopóki żeśmy o tym jeszcze nie mieli okazji mówić, już się pojawiły przeróżne teorie, ale też można powiedzieć, że oficjalne wyjaśnienie, co tak naprawdę tam się stało. No właściwie na początku lipca poinformowały władze chińskiego lotniska w mieście Hangzhou, że zawisło nad nim UFO i wyłączyły na kilka godzin z pracy, Musiało musiano prze, przekierować tam niektóre loty, niektóre zawiesić. No i co się okazało? Pierwsze informacje były takie, że UFO nie było widać. Że zostało wykryte przez radar, ale nie było go widać. Następnie pojawiły się informacje, że było je jednak widać i miało formę jakiegoś tam, jakiegoś tam światełka nad lotniskiem. Potem się... Nawet zdjęcia się pokazały. Tak. Potem, potem pojawiły się informacje, że właściwie UFO nie było widać ani nie było go też na radarze, ale widzieli go piloci samolotów. No i tak właściwie do dzisiaj nie wiemy nic. Oczywiście zdjęcia się pojawiły, ale te zdjęcia szybko zostały wyjaśnione. To znaczy ich pochodzenie, bo okazało się, że to są zwyczajne samoloty uchwycone w locie. Tych to to, ty po innych miejscach. Tak, też. tych zdjęć oczywiście było dużo i ja myślę, że to była taka po prostu no, dość naturalna reakcja na pewne sensacyjne doniesienia i nikt tych zdjęć nie wziął na poważnie, natomiast oficjalnie zaczęto ten incydent badać okazało się, że są tam w nim jakieś wojskowe ślady Jeden z ekspertów stwierdził, że chodziło o start chińskiej rakiety. Natomiast nic do tej pory nie powiedziano. No, wniosek jest tylko taki, że coś wyłączyło to lotnisko z działania na, na, na jakiś czas. Tylko nadal nie wiemy co. No, oczywiście UFO w tym wymiarze jakiegoś niezidentyfikowanego obiektu nadal pozostaje oficjalnym wyjaśnieniem, natomiast co były w tym jakieś wątki pozaziemskie to ja nie wiem, chyba nie. Natomiast co jeszcze? Przypomniała nam się tutaj historia, która się rozegrała jakiś czas temu w Chicago, kiedy pracownicy lotniska tym razem mieli okazję jednak widzieć jakiś niezwykły obiekt, który, który zawisł po prostu nad płytą lotniska, potem szybko się przebił przez mury i zniknął. I ta sprawa również była badana i również niestety nie znaleziono żadnej, żadnej odpowiedzi. Znaczy, też się nie zakończyła jakimś sensownym wytłumaczeniem tego, Znaczy, mówiło się z tego, co pamiętam o jakimś dziwnym zjawisku atmosferycznym. Tak, natomiast bo to był incydent z lotniska O'Hare. Wszyscy zainteresowani mogą sobie poszukać o co tam chodziło. Natomiast ten obiekt według relacji, bo to też potem mia miało miejsce takie małe zawirowanie informacyjne i tak do dzisiaj właściwie nie wiadomo kto co tam widział, ale wiadomo, że ten obiekt miał jednak formę taką bardziej materialną, czyli to był jakiś taki srebrny mhm. dysk. No i takim charakterystycznym elementem tego, te, tego incydentu z O'Hare było to, że ten obieg się przebić przez mury i zostawić w ich dziurę hmm. y -y -y, ale to już inna historia my poczekamy może na oficjalne wyjaśnienia z Chin no właśnie, jeśli się, się doczekamy ja myślę, że tak. Tylko, że do tego czasu pewnie będą jeszcze jakieś nowe, nowe relacje, bo z Chin napłynęło też wiele innych historii. Na przykład mm, publikujemy kilka z nich. Yy, okazało się, że Chiny ogarnia ufa, gorączka. Natomiast większość z tych relacji jest jednak podejrzana, bo Chiny, Chiny po prostu dotknęła już yy, taka, ufomania. taka ufomania i taka. Yy, takie typowe europejskie podejście, takie prezentowane przez The Sun, przez Fakt i przez, przez inne tego typu. Tak, a ja Przypominam, że jeden z chińskich naukowców przewidział, że w 2011 będzie prawdziwa fala UFO obserwacji w <laughs> No jak pamiętamy, że jakiś czas temu to bułgarski naukowiec przewidział to, że nie przewidział, odkrył to, że kosmici są na Ziemi na podstawie analizowania kręgów zbożowych. Także mm. brawo dla tych panów, ale to wszystko jest rzeczywiście, rzeczywiście dość dziwne. No dobrze, to może jeszcze się na chwilę do Ameryki Południowej, naszej ukochanej, ponieważ mamy jak to w sezonie właśnie letnim Ciekawe bardzo zdjęcie, z, a nawet dwa zdjęcia z Argentyny, jedno przedstawia dziwną tajemniczą postać na plaży, natomiast drugie no, jest takie dużo bardziej makabryczne, bowiem rzekomo ma pokazywać odnalezioną gdzieś głowę jakiejś humanoidalnej postaci. No tak, to jest dość ciekawa sprawa, ale chyba Argentyńczyków znowu poniosły, nie wiem, wyobraźnia, i okazuje się, że ten uzębiony humanoid, którego tak dumnie eksponuje się na zdjęciu, jest zwyczajną małpą a Właściwie głową małpy, bo tylko tyle z niej zostało. Także mm, wszyscy, którzy chcą zobaczyć to tajemnicze stworzenie i poczytać o nich mogą zobaczyć to na naszym forum. Natomiast ta druga sprawa również jest taka troszeczkę no, podejrzana. Dla mnie to nie wygląda jak humanoid. Ten pan mówi, że sfotografował tą istotę przypadkowo i że nikogo w tym miejscu nie było. Natomiast jest to tak daleko i, i, i tak jest to niewyraźne, że może to być właściwie wszystko. No nic, zobaczymy, co nam jeszcze przyniesie ten koniec już zbliżającej się wakacji. Jakoś z Polski nie mieliśmy zbyt wiele relacji poza obserwacjami przy różnych świateł. To znaczy myślę, że zaprezentujemy to w takim podsumowaniu pod koniec wakacji, ale masz rację, że nie wydarzyło się nic takiego, co by przyprawiła na zabicie serca, natomiast możemy jeszcze powiedzieć o tym, że w tym roku minęła nam okrągła 30 rocznica słynnego incydentu w Witkowicach, o którym A, kiedyś wspominaliśmy. Tak, pojawił się poświęcony temu bardzo ciekawy artykuł twojego autorstwa. W zasadzie też wywołał pewną taką dyskusję na forum interesującą, gdzie pojawiły się różne wątki także wszystkich zainteresowanych bardzo zachęcam do zapoznania się z tym no, niezwykłym, jakby nie było przypadkiem, który miał miejsce w roku 80. Tak, tak. Przypomnijmy pokrótce, że chodziło o to, że pewien pan po powrocie do domu usiadł sobie, zdrzemnął się, po no, prostu obudził się, widząc w, w swojej kuchni cztery niskie istoty, które no, wdały się w nim dość ciekawą pogawędkę. Ten pan od razu sobie uświadomił, że muszą to być istoty z UFO, no i ta sprawa przebrała taki dość nieoczekiwany bieg. Zakończyła się tak jak większość tych, tego typu historii, czyli po prostu niezwykli goście zniknęli, zostawiając świadka w stanie szoku i oczywiście niedowierzania. Natomiast co ciekawe, ten pan zdecydował się na, na jeszcze tego samego dnia złożyć doniesienie na milicję w Częstochowie. No niestety, no, trudno powiedzieć, co ustalono. Prawdopodobnie nic. Natomiast jego goście mieli taką dość ciekawą formę, bo, jak sam powiedział, byli to tacy mali mężczyźni, wszyscy dość podobni do siebie, i co ciekawe, mówili po polsku. Mhm. Tak, i sama rozmowa też była taka interesująca. Tak, ale wątki rzeczywiście mogły być tu przeróżne, ja myślę, ja bym się nawet skłaniał, że było to coś w rodzaju, nie wiem, jakiegoś, jakiegoś rodzaju zaburzenia sennego, bo y, musimy wziąć pod uwagę, że ten pan, jak twierdził, słuchał radia w tym czasie i znajdował się w takim na pewno dość dziwnym stanie na granicy między, ja, między jawą a snem, natomiast no, zapewne nigdy nam się nie uda ustalić, co się tak naprawdę stało wtedy. No w każdym razie ja zapraszam do zapoznania się z tym materiałem, to jest jeden z takich ciekawszych przypadków z Polski. No i w ogóle zachęcam do odwiedzenia naszej strony www.infra.org.pl jak też z naszym forum, bowiem właśnie tam poruszamy wszelkie te tematy, o których tutaj mówimy w infrafaktach. To chyba na tym zakończymy Piotrze. Tak, zapraszamy na podsumowanie wakacji za jakieś dwa tygodnie. A po wakacjach wracamy z normalnym programem.